Witajcie w 42 odcinku ośmiu gatek. Dzisiejsze tematy to gdzie żyje się najlepiej? Kamera z kosmosu dostępna 24 na 7 z widokiem online i na koniec dlaczego książki są sexy? Zapraszam. Według rankingu OECD Better Life Index, który został opublikowany w Pulsie Biznesu, wynika, że Australia po raz czwarty okazała się krajem, w którym żyje się najlepiej. Wykorzystano w tym samym rankingu 11 kryteriów, m.in. zatrudnienie, dochody, stan środowiska naturalnego, bezpieczeństwo, służbę zdrowia czy generalne zadowolenie z życia. Polska znalazła się na 27 miejscu spośród 36 krajów uprzemysłowionych wziętych do tego rankingu, a za Australią plasują się Norwegia, Szwecja, Dania, Kanada, Szwajcaria, USA, Finlandia, Holandia i Nowa Zelandia. A trójka najgorszych miejsc to Grecja, Meksyk i Turcja, czyli Turcja jest właśnie na tym ostatnim miejscu. NASA umieściła kamerę na stacji kosmicznej i teraz możemy obserwować Ziemię w HD 24 godziny na dobę. Całe to umieszczenie kamery jest efektem bocznym eksperymentu o nazwie The High Definition Earth Viewing. Chodzi o to, że właśnie na tej stacji są testowane poszczególne kamery i przesyłanie danych z nich na Ziemię. Dzięki temu możemy zobaczyć obraz z różnych kamer i tak naprawdę czasami trafimy na obraz świetnej jakości, ale czasami będzie on jedną wielką plamą, bo niestety na taki trafiłem w momencie sprawdzania tej strony. No ale w każdym razie podobno są takie komentarze, że niektóre widoki zapierają dech w piersiach i możemy zobaczyć na żywo. No oczywiście z drobnym opóźnieniem. Widok na Ziemię, więc to jest kurczę, no z kosmosu, tak? No raczej większość z nas nie ma szans na polecenie w ciągu naszego życia w kosmos, więc przynajmniej możemy wybrać się na taką wirtualną przejażdżkę. Sam widok z kamery będzie można oczywiście zobaczyć pod linkiem, który umieszczę na Facebooku 8gatek facebook.com/slash8gatek, więc zapraszam na stronę, bo widoki czasami bywają piękne. Książki są sexy Przekonują do tego przedstawicielki OCETPFAS, czyli Outdoor Code Topless Pulp Fiction Appreciation Society, które poprzez swoją nagość w parku promują czytelnictwo. Polega to na tym, że właśnie te przedstawicielki, czyli kobiety od pasa w górę nago czytają książki rozłożone w parku w Nowym Jorku. Jest to możliwe, ponieważ od 1992 roku można w tym mieście, w świetle prawa oczywiście, paradować bez tak zwanej góry. No powiedzcie jeszcze czy mogłoby być to możliwe na przykład w Warszawie na polu mokotowym albo pod tęczą? <grych> w każdym razie, no powiem tak, na pewno męska część w tym parku była zadowolona, bo miała co podziwiać. I to na tyle w 42. odcinku Gatek. Dzięki, że słuchacie. Pamiętajcie o tym, żeby zajrzeć na Facebooka, gdzie znajdziecie link do kamery NASA na żywo. I do zobaczenia, do usłyszenia właściwie jutro.